Na cztery osoby kandydujące, cztery osoby się dostały do zarządu, tak? Tak. E... Tomasz Machura. Ja chciałem powiedzieć, że ten, tak, że emocje były bardzo, bardzo duże. Może też no, podsumowałeś. Nie, ja, po emocje były bardzo duże na, na. 31 eventów jeden event jakiejś tak. Ja się. Ja, ja że. Że mnie wszyscy odzyskają uwagę tego wydarzenia i powagę sytuacji. To jest tak. Znaczy, zmię... znaczy wydaje mi się, że sytuacja. Ja, ja, ja sytuacji, no nie, w sytuacji. Urzekło mnie to, no nie, że do liczenia głosu nie nie wykorzystano, tak, wykorzystano tablicę dla dzieci, taką małą. <gryreich> ja wiem, exactly, Gdzie pisało się mozakiem. Ma... <gryreich> <z> <gryreich> nie został <to> niczego wybrany. <grychine>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 <ślaski> ja tylko powiem, że teraz będziemy pół godziny od, od zdejmując łańcuchy z roweru Filipa i, i pójdziemy na kawę drugiego miejsca, gdzie nastąpi drugie wejście <ślaski> mikrofonowe, jeżeli <ślaski> uda nam się łańcuchami uporać w jedną i drugą stronę. Bo to <ślaski> <ślaski> tak. Dziękuję bardzo. I... Ciekawe byłoby zrobienie podcastu na temat zabezpieczeń rowerowych. I to można było pisać co Filipa w takiej siatce, siatce zakupowej. Tam w siatce zakupowej mieści się 7 łańcuchów poważnych. Tak, tak.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 dobrze rozwijający się projekt emigracyjny tą wspaniałą społeczność Parlament. i tych wspaniałych ludzi, których opuściłeś powiedz, powiedz jeszcze to się zepsuło w Irlandii o tym wyjechałem <laughs> a Filipie, czy dużo osób słucha twojego podcastu? Ehm, ostatnio przekroczyłem e, milion sto tysięcy Jedno Super, nie, <laughs> w sumie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 Schodzi na temat, już nie powinniśmy poruszać. Zupełny przypadek jest to, że dwa banki, w których pracowałem, zbankrutowały i musiały inną właściwość tego tego podróżowania, że odkąd Tomek jest w Anglii, zaczęła się nagąda na Polaków. Co się stało, że nagle zaczęli nie lubić tych Polaków w tej Anglii? Ale chyba odchodzimy od tematu.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 Nie zmawiać bym Lice na nie, bo niej a to ja się spytam, tak. dobrze. Dobrze.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 Dlatego że, dlatego, że cała historia o tym. Czy e, e, no. O tym, że czy wyjechał, może być dla niego bardzo, bardzo e, ambarasująca, Ale wydaje mi się, że. Tak, <grym zdaniem> <grym zdaniem> ale wydaje mi się, że czasami tak po kreacji. Ale chciałem zwrócić uwagę właśnie na, na fontę z pewnego miejsca, gdzie piliśmy kawę. Potem będę obiecał, że powie nam historię, <grym zdaniem> o, nam historię o, o swojej e, chuście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 trzyma, trzyma kraj maszynowy uśmiech... w, <śmiech> uśmiechający się z skręconymi czarnymi włosami jest to jest to pseudonim Wicher Stanisław Fris... Przepraszam? <śmiech> Fir... Żeby nie było, że tam aż tutaj szeleszczy erudycją, on czyta. Fircha, właśnie <śmiech> dlatego musiałem bo chwili mi włączył telefon. Nie pamiętam jaka nazwiska. Stanisław Fircha pseudonim Wicher.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 Było czterech członków, czterech wybrali, jak to było? Tak, ja to też jeszcze inne. tak to, jest, to, jest to, to inny. nie, no, nie no, są no. uznane z tego, że tak, tak. organizcki kolejnej w Irlandii, prawda, że też jest ustawione tak, wcześniej tak. Prawda? i się wybiera i potem staje się prezesem. my to sobie żartujemy, gadamy z tym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 od powodów Tomka wyjazdu no nie, i, i, i że, że Polonia generalnie Znana, no jest <śmiech> tak, ja wiem ja go, ja go prosiłem kilkakrotnie o to, żeby nie wycinał ale jednak zostawił wszystko i tak, tak, Wyrtnia ja pewnie wspomina co miał wyciąć <śmiech> dobrze, kończymy ten podcast przekazać coś się vloga robić grupa, grupa tak. regionalna tak. Tak. vloguje i... trochę, trochę mało akcji jest to mała akcja tak, bardzo się z Dublina bardzo fajny wideoblog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 Polska Walcząca, Walcząca Machura I, y... i Trzeba, trzeba, niestety, będzie zmienić ten nazwy bardzo interesującego kanału YouTube'owego w Londynie na, na, na, na kanał w Polsce, ale to jest dobra nazwa no, w Polsce. To ja mam nadzieję, że szudem się zarezerwować w internecie, że za niej Filip rzuci ten podcast. Tak, tak. Ale... Jakby potrzebował jakieś fajne logo, albo cokolwiek, wiadomo gdzie się zgłosić. Zatem. No, o on nie powiesz, że właśnie mam bardzo fajny pomysł na logo. I tak, że to także to. to...